firma BIN znana jest z tego, że została Polskę drewnianą, a zostawia ocynkowaną, ale jak dowiaduje się to nie tylko Polskę. Zacznę od tego, że w tym roku na tegorocznych targach agroshow w Bednarach zdecydowaliśmy się po raz pierwszy zaproponować i pokazać klientom wszystkim zwiedzającym wystawę nasz nowy produkt, jakim jest silos z brachy falistej. Główną zaletą tego produktu jest to, że pozwoli nam on na znaczne zwiększenie ładowności i pojemności takiego zbiornika na zboże, na ziarno. Mianowicie obecnie w planach przygotowane są silosy o pojemnościach od 500 do 5000 ton. Będą one występowały w dwóch rodzajach podłogi. Będzie to podłoga betonowa z kanałami oraz podłoga stalowa w pełni perforowana na całej powierzchni. Te silosy stają się coraz bardziej popularne również u naszego wschodniego brata. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten eksport silosów do Rosji i innych krajów ościennych od wschodniej strony? Rynki wschodnie, kraje byłego Związku Radzieckiego, Rosja, Ukraina, Litwa, kraje nadbałtyckie, wyczekują tego typu produktów większego, dużo większego. Także jest to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie również tamtejszego rynku. Stąd też no, z dotychczasowych 2200, które firma BIM produkowała, przerzucamy się, postawiliśmy sobie wysoką poprzeczkę, ale już jesteśmy nad poprzeczką. Udało nam się tę wysokość pokonać i, i już mamy przygotowane projekty i realizujemy na największe stylosy, są to właśnie stylosy z blachy falistej. Na czym polega wyższość? blachy falistej na taką zwykłą, gładką blachą. Oprócz przewagi tej, o której wspomniałem, że jesteśmy w stanie zwiększyć ładowność i pojemność e, takiego zbiornika, magazynu na zboże, no to inną e, przewagą może być to, że on jest po prostu wizualnie troszkę ładniejszy. Tutaj no niestety jest to blacha do, o dużej powierzchni. E, ta duża powierzchnia skręcana śrubami ma do siebie to, że potrafi e, jak lustro, jak efekt tafli wody e, odzwierciedlać, oddawać te wszelkie nierówności wywołane właśnie z ciskiem śruby. Tutaj w przypadku blachy falistej ten efekt jest zminimalizowany, tego po prostu nie widać. Także wygląda on chyba troszkę lepiej. Dbamy o krajobraz po prostu. O krajobraz również, ale to są aspekty, no tak jak mówię, przede wszystkim właśnie kwestie wielkości, pojemności. Z blachy z płaskiej, silosy właśnie te płaskościenne, nie mają możliwości pójścia w tego typu gabaryty. To po prostu jest zbyt kosztowne i, i może to wyglądać nieestetycznie z racji wielkości. Tutaj by największe... Póki co silosy oparte będą o średnicę 19 metrów, ponad 19 metrów, więc to już jest naprawdę, można sobie wyobrazić, duża budowla. Jeśli już mowa o pojemnościach, to aż ciśnie się, spytać, no dobrze, skoro wielkie, ogromne gospodarstwa, które są typowe dla Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, kupują te największe Wasze silosy, to jakie silosy kupują typowe polskie gospodarstwa? Przecież u nas nie są aż tak wielkie. Tutaj też następuje okres transformacji, to już od dłuższego czasu jest to zauważone przez nas również. I również w sferze naszych produktów. Zaczynaliśmy od najmniejszych silosów 10-tonowe, które po prostu miały być alternatywą zwykłych magazynów, takich murowanych gdzieś tam przytrzymywania zboża w szopach, stodołach. I ten produkt właśnie był do takiego zwykłego, tak zwanego kowalskiego. Poprzez tworzenie nowych modeli, przez 30 lat okresu funkcjonowania firmy, w przyszłym roku właśnie nadmienię, że będziemy obchodzić 30-lecie, to firma wprowadziła 30 modeli. Teraz wprowadzamy 30 modeli w tym jednym roku. Dzisiaj, dzisiaj y, mamy zapewnienie, już pracujemy, część mamy opracowaną. W jednym roku wprowadzamy 30 modeli samych stylosów z blachy falistej, także widać, że tutaj ten nasz dział konstrukcyjny mocno wy, wytęża swoje muskuły i pokażemy na pewno, że stać nas na dużo więcej niż pokazaliśmy, a pokazaliśmy chyba najwięcej z wszystkich polskich firm z branży stylosowej, bo to jednak widać, no, polska wieś ocynkiem stoi i to właśnie z logotypem BIN-u. No, to, że ocynkiem stoi też jeszcze jedna, ale też powiedzmy o tym, że dzisiaj ten odsynk jest naszpikowany elektryką i elektroniką, bo z jednej strony aktywna wentylacja, nawiewy, nadmuchy, a z drugiej strony czujniki temperatury, wilgotności. Na ile popularne te rozwiązania są wśród rolników? Czy rolnicy wolą po prostu kupić silos i kropka? Y, powiem tak, no tutaj nie, nie możemy zapomnieć o dobrodziejstwach dzisiejszej technologii, no gdyby nie to, że proces tak zwanej aktywnej wentylacji stosowany przez nas, dzięki zastosowaniu w pełni perforowanej podłogi. Jest wykorzystywany, wspierany wentylatorami dopasowanymi do gabarytów danego zbiornika. To pozwala nam przez długi okres cieszyć się dobrej jakości magazynem i ziarnem, który jest tam składowany. W silosach tych możemy zamontować wielopunktową sondę do pomiaru temperatury ziarna, a zastosowany system wentylacji umożliwia jego schładzanie i dosuszanie. Oprócz tego możemy Możemy zamontować i stosujemy sondy obwodowe, które dodatkowo pozwalają nam mierzyć temperaturę ziarna w różnych miejscach danego zbiornika, z racji, że to jest właśnie, dochodzi do 20 metrów średnicy, więc to no w kilku miejscach staramy się dać tą możliwość klientowi. Oczywiście to jest wszystko w opcji, ale no jeśli ktoś ma takie życzenie, to jest taka możliwość, dostępność, więc dajemy tą opcję jako dostępną.